List świętego Pawła do Filemona. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Appi siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska wami pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny twego posłuszeństwa piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję,